Zapraszamy do wysłuchania relacji ze spotkania z zespołem redakcyjnym Radia Jutrzenka, które miało miejsce 20 listopada 2010 roku w Ośrodku Wsparcia dla Seniorów na warszawskich Bielanach. Gościem honorowym był założyciel Radia Jutrzenka, dr Andrzej Cielecki. A teraz taka o pan Andrzej Cielecki. Proszę bardzo, witamy jak sobie Niesamowity no, okay. gość tak. Tak. Proszę Państwa Otóż doczekaliśmy się Jesteśmy W momencie bardzo no, można powiedzieć historycznym Ponieważ naszym gościem Ponieważ naszym gościem Jest człowiek, legenda Pan doktor nauk technicznych Andrzej Cielecki Pan Andrzej Cielecki Jest konstruktorem wielu cudownych Dziwnych, bardzo dla mnie humanistycznych urządzeń, które są opatentowane, które po raz pierwszy pan Andrzej Cielecki w historii kadr Rzemu Ludów wybrał. W proszę w proszę w mikrofon, mikrofon. włączyć albo To już włączony jest. świeci. Proszę państwa, ale nie to to jest jeden z elementów życiorysu. Pan Andrzej Cielecki zaczynał swój życiorys w szarych szeregach, a przedtem jeszcze. No, w majątku rodziców koło Konstancina, obory chyba, to, to było tak blisko obóz. W każdym razie szare szeregi, potem powstanie bardzo ciężkie doświadczenia, ciężkie rany, ciężkie, bardzo trudne działanie, a później taki... Batalion Zośka. No. Batalion Zośka, tak. A potem, no i blisko Komendy Głównej, blisko Komendy Głównej, za co bardzo miał przyjemność długiej rozmowy z panią Rusią Brysztygierową, która słynęła z tego, że była bardzo gościnna, a jej podwładni pięknie zrywali piwnopcie i byli pałkami metalowymi po głowach. Pan Andrzej to wszystko przeżył, przetrzymał, mało tego. Dokończył studia. Ja tutaj może przepraszam bardzo panowie, którzy są z panem doktorem Cielewskim będą mówili obszerniej o, o panu, ale ja tylko powiem jedno, że kiedy Teraz ja słucham Radia się bo słucham, bo można słuchać, aczkolwiek Warszawa jest uprzywilejowana, bo w innych miastach nie ma zasięgu, ale ja tego Radia słucham i pamiętam fragment z takiej błękitnej parasolki, to są wspomnienia Pana pisane właśnie przez Pana doktora Andrzeja. Ma taki ten cykl tytuł Błękitna parasolka. I teraz właśnie chciałam tylko powiedzieć Państwu króciutko, taki moment powstanie, Pan Andrzej Ranny idzie ulicą Długą, huk, granaty się rozrywają, nagle słyszy muzyka, muzyka w tym piekle. Co to za muzyka? Otóż rodzinne trio gra koncert Karola Zbłynackiego, przepraszam Karola, dobrze mówię? No, ja nie, no, nie Karola, O co chodzi? W ten piekle ci ludzie byli wolni. Oni mogli za chwilę zginąć, Ale oni rozkoszowali się muzyką na Marginesie. Pan doktor Cielecki jest do tego jeszcze pianistą i radio, które prowadzi we własnym mieszkaniu, w jednym pokoju, w mieszkaniu dwupokojowym, jest kraszone muzyką kompozycji pana. Pan, ja się wyłączam. Bardzo proszę pana redaktora Kalinowskiego. Teraz ja jeszcze tylko tak, powitam. oczywiście. Tak. I jeszcze momencik, bo są goście nasi spóźnieni, a tutaj musimy przecież króciutko. przywitać. Tak, tak. Króciutko. Janko oddaję Ci głos. Tak. Witam jak najserdeczniej w imieniu członków Zespołu Animatorów Kultury. Gości, wszystkich. Ja tak mówię, że jesteście przyja przyjacielami dla nas, przyjaciółmi. I spośród nas tutaj mamy dzisiaj zaszczyt gościć, za naszej dzielnicy, Bilany, w pana Zwigniewa Dubiera, burmistrza. Dziękujemy serdecznie za przybycie radni naszej dzielnicy, panią Renatę i pana Wyciecha. Tak. Naszą stanie kochaną, tą tak, tak, bratką. Tak, ja, ja tak pozwolę sobie powiedzieć kochaną. No i Andrzeja ponieważ pani Jana Melaka, brata, małego tragicznie Szczepana. Oddaję panu Kalinowskiemu redaktorowi. Aha, ja jeszcze miałam, bo z redakcji jutrzenia redakcji, redakcji, redakcji, są również panowie. Jest pan redaktor Kalinowski współpracujący, jest pan e, Wojciech Bukat Właśnie, o, pan Wojciech Bukat Panowie prowadzą taką świetną audycję Jutro gadamy, o, bardzo polecam Bardzo ciekawa audycja na, na, na falach Jukrzenki. Ja Jeszcze sobie... tylko pozwolę sobie Z uwagi na fakt, że jesteśmy w siedzibie Grupy Campinos Armii Krajowej Przekazać tutaj panom Tym dostojnym panom Fotkę naszego Witraża, który został zamieszczony W kościele na Chłomiczówce bardzo proszę na pamiątkę naszego spotkania no, od grupy kampanii. Już to wszystko. Dziękuję serdecznie za uwagę. Mimo, że, za, że państwo stracili już bardzo dużo czasu, no właśnie dlatego również no muszę państwa jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie przeprosić. My mieliśmy szansę, tak, tak mi się wydawało. Jestem, jestem stary i powinienem się spodziewać tego rodzaju niespodzianek. Byliśmy 15 minut przed przewidzianym terminem, byliśmy po drugiej stronie mostu na trasie toruńskiej. Okazało się, że to jest wszystko razem nieprzejezdne, trzeba się przebijać przez niemal śródmieście Warszawy, no i w rezultacie z tych 15 minut zrobiła się godzina prawda, w tym wszystkim. Teraz tytułem tylko uzupełnień. Nie wiem, czy został przedstawiony pan Antoni Zambrowski, legenda polskiej opozycji, Nie. który jest... Bardzo proszę. Pan Antoni Zambrowski jest luźno związany z redakcją Radia Jutrzenka za to, chyba najdłużej z nas wszystkich zna y, głównego bohatera dzisiejszego spotkania, pana doktora inżyniera y, Andrzeja Cieleckiego i y, no, y, przyznam, że Antka nie tylko, jako, nie tylko jako człowieka, który ma sam od siebie dużo do powiedzenia no ale przede wszystkim jako znakomitego narratora, który nam tutaj pomoże w prowadzeniu tego spotkania pozwoliłem sobie zaprosić. Proszę Państwa tak jak powiedziałem y, Sianę Antonina, no daj, daj spokój ja muszę Państwu przyznać, że y, y, znaczy zdradzić, że ja jednak jestem troszeczkę młodszy od Antka więc, więc no, stąd, stąd, no już tak nie wypada, żeby on nawet, przy. Proszę Państwa, już został wstępnie, że tak powiem, przedstawiony. Państwo zresztą znacie oczywiście tę postać Pana doktora Andrzeja Cieleckiego. Ja tylko przypomnę, że bardzo wcześnie, jako jedenastoletni chłopiec w gruncie rzeczy już brał udział w czynach patriotycznych pomagając przeprawiać polską kawalerię przez Wisłę. No, tak to wyglądało. On wychowany um, z końmi umiał, umiał przeprawiać konie przez Wisłę, a ci ułani nie umieli, a już nie mieli innego wyjścia, bo mosty były zbombardowane. Na pewno pan Andrzej szczegółowo o, o tym opowie, jeżeli państwo będą akurat tym zainteresowani. No potem udział um, w Powstaniu Warszawskim, potem um, um, walka, um, walka, czy też um, represje i, i walka z ustrojem, z ustrojem komunistycznym, z siepaczami komunistycznymi, bo takich trzeba, takich trzeba nazwać. W końcu jednak udało się panu Andrzejowi wyjść na powierzchnię, ukończyć studia, zdobyć doktorat z bardzo ważnej dziedziny, to jest optoelektronika, dobrze mówię, czyli mówiąc tak bardziej po ludzku, ja też nie jestem z dziedzin technicznych, to jest rzecz związana przede wszystkim z telewizją. Wizją, ale nie tylko z telewizją, również, również z elektroniką komputerową, z grafiką komputerową i tak dalej. Natomiast, natomiast proszę Państwa, był, to, to było jakby ukoronowanie kariery zawodowej. Bardzo słuszne ukoronowanie, ukoronowanie kariery zawodowej. Był wykładowcą Politechniki Warszawskiej. W roku 1981 13 grudnia Pan Andrzej doszedł do wniosku, że no, trzeba wrócić do konspiracji i wrócił bardzo skutecznie, wspomagając jak może nikt inny opozycyjne radio w całej Polsce. Radio Solidarności, ale nie tylko Radio Solidarności. Sam o tym, proszę Państwa, opowie. A w 1991 roku powstało, może się mylę, może w 90 już, powstało Radio, radio Jutrzenka. I y, tutaj już była mowa troszeczkę o tym Radiu Jutrzenka, ja tylko chciałem o tyle uzupełnić, że y, niestety zasięg naszego nadaj, nadajnika y, nie jest tak dobry, żeby tutaj na Bielanach dało się go do, dobrze słyszeć, czy też w ogóle słyszeć, więc w tej sytuacji no, uprzywilejowani są. Z tego względu, bo to są naprawdę dobre audycje, bo mówię, mówię, bez, bez, bez, bez fałszywej skromności. Uprzywilejowani są mieszkańcy południowych dziennik z Warszawy: Ursynowa, Mokotowa, w po części, prawda, Ochoty i, i ciekawe, cały prawy brzeg. To znaczy, ja robiłem tego rodzaju próby słychać nasze radio nawet w okolicach w okolicach elektrociepłowni Żerań, prawda? Natomiast tutaj po tej stronie niestety jest, jest, jest gorzej ale ja się domyślam, że Państwa mniej że tak powiem, ciekawi to, co się, że tak powiem, wydarzyło z radiem Jutrzenka, a bardziej oczywiście nasz dzisiejszy bohater, pan y, doktor inżynier Andrzej Cielecki. Ja chciałem tylko wspomnieć y, wielkich nieobecnych. Y, tutaj, y, to znaczy żonę pana Andrzeja, panią Elżbietę Żelabin-Cielecką, która bardzo chciała tutaj dotrzeć, ale niestety zmogła ją choroba i y, nie, nie mogła, nie mogła tutaj do natoczyć, a to ona była tutaj y, na równi z panem Andrzejem y, takim wielkim sprawcą organizacyjnym tego wszystkiego, na wątłych kobiecych ramionach przy, przywiozła o własnych siłach z Ameryki nadajnik, ten sam nadajnik, który nam do dzisiaj służy, no niestety, jak widać, coraz gorzej. Panie Andrzeju, ja strasznie dużo czasu zająłem, już panu oddaję mikrofon. Witam Państwa. Niestety jestem jakoś skrępowalny bardzo. Ja nigdy jeszcze nie występowałem tak w szerokim, zacnym gronie. Proszę Państwa, tak się jakoś stało, że ludzi, którzy pokończyli jakieś tam studia, się dzisiaj jakoś bada co to za ludzie, jacy to ludzie, czym się zajmowali, proszę Państwa ja zawsze byłem jakoś związany, żeby jakoś pokazać, że się jakoś nie boję, bo pytają się zazwyczaj, no to jak już jesteś wśród nas, to pokaż indeks swój. Proszę Państwa, ja wziąłem Mindę. <głos> Proszę Państwa, ja wziąłem Indęk. Politechniczny. 4,75 średnia. 4,75 ta średnia. I on tutaj jest do obejrzenia. Proszę Państwa, bez swojej małżonki Elżbiety to ja bym się w ogóle nie, nie radził, bo ona jak mnie przygrozi, to ja muszę. <śmiech> <śmiech> tak, tak. To ja muszę i muszę absolutnie, nie ma odwołania. Dlaczego nie ma ze mną małżonki? Proszę Państwa, my mamy daleko w Śmielowie konie. Śmielowie, konie. I mamy w śmielowie, psy. I tego towarzystwa nie można tak szybko, jak gdyby przerzucić w całości, żeby, żeby się jakoś pokazać, że się kocha te zwierzęta do jakichś tam niebotycznych tych. Ja, mając swoich rodziców, hmm. proszę Państwa i gospodarstwo rolne i miałem, proszę Państwa, do zwierząt jakieś wielkie przywiązanie. Ja z tymi zwierzętami od najmłodszych lat byłem związany, bardzo związany emocjonalnie. I tak zostało do dzisiaj. Siadam na swoje konie i galopuje sobie, przy lesie i te konie mnie kochają to jak koń kocha proszę Państwa to lepiej kocha, głębiej chyba tak jak ja, mam i psy i konie ta miłość końska jest olbrzymia proszę Państwa, konie potrafią kochać konie potrafią bronić konie potrafią z człowiekiem pływać, konie potrafią zawrócić i człowieka przytrzymać zębami na powierzchni wody. Konie są przyjaciółmi wyższego rzędu chyba niż pieski. Przynajmniej ja tak to od, odczuwam, ale, ale to trzeba mieć i, i jedne i drugie. Są, teraz małżonka ma u siebie i dwa konie i cztery psy. I to wszystko, towarzystwo musi być obsłużone, a przeważnie obsługuje się same. I mamy oprócz tego wszystkiego do obsłużenia jeszcze radio. A to trochę jest dużo. I może to radio troszkę cierpi z powodu z powodu tego, że te zwierzęta mają, no, może nie pierwszeństwo, ale równowagę. Chciałbym z tego, przez ten mikrofon, jeśli on w tej chwili nie sięgnie, e, powiedzieć słowa Elżbieta trzymaj się tam z daleka, do mojej małżonki, bo ja tutaj mam troszkę spraw związanych z rozgłośnią i nie wiem kiedy wrócę do was, ale na pewno wrócę. Na pewno wrócę. Proszę państwa, ja kocham Polskę jakąś siłą wewnętrzną. Zawsze ta siła wewnętrzna była przez moich rodziców we mnie jakoś podnoszona, że Rzeczpospolita to jest rzecz pierwszorzędnej wagi, najwyższej wagi, jeśli Rzeczpospolita będzie utrwalona i my będziemy władali Rzeczpospolitą, to my sobie ją tak urządzimy, że będziemy szczęśliwi, proszę Państwa. Na pewno to jest prawda, że mając wolną Polskę, mając wolne rozgłośnie, mając swobodę w wychowywaniu dzieci, mając swobodę w tworzeniu właściwego nauczania i tworzenia właściwych szkół. Proszę Państwa, dobrych nauczycieli takich w których żyłach płynie krew umiejętności przekazywania danych, takiego przekazywania, żeby ten uczeń był głęboko ze słowem nauczyciela swojego związany, żeby to nie były słowa puste, słowa wiążące, słowa, które mówią, że jeżeli My, proszę Państwa, w tej chwili mamy piękne granice, jeśli Państwo stworzą, spojrzą na dzisiejsze granice, no to my je możemy bronić, proszę Państwa, ale żeby te granice bronić, to musimy mieć, proszę Państwa, właściwego człowieka, który pokieruje tym tą umiejętnością, tworzenia, zaangażowania, oddania Polsce wszystkiego właściwie co mamy, a Polska mu to zwróci. I tak powinno być. I na tym chciałam zakończyć, że twórzmy ojczyznę dla najmłodszych pokoleń, twórzmy ojczyznę i wybierajmy cudownych nauczycieli, mogących te dzieci nasze podwyższać, żeby to wszystko rosło. I to rosnąć będzie, proszę Państwa. Na tym chciałbym skończyć. Edukacja najmłodszych pokoleń tworzy ojczyznę taką, że ona się nie podda najsilniejszym nawet naciskom z każdej strony i twórzmy taką Polskę, która się nie pozwoli z jednej strony, nie pozwoli z drugiej strony i będzie chciała być przyjacielem swoich sąsiadów i przyjacielem wszystkiego tego, co wewnątrz tej Polski rośnie i buduje. I na tym chciałbym skończyć. Proszę Państwa, budujmy piękną Polskę, mądrą, w tych granicach, które mamy, bo to są granice do obrony świetne, budujmy tą Polskę dla naszych pokoleń i te pokolenia będą, jak dorosną, to będą nam za to bardzo wdzięczne i na tym chciałbym skończyć. Prosiłabym bardzo Pana Antoniego Zambrowskiego, który jest wśród nas, a który od wielu, wielu lat zaprzyjaźniony jest z Panem doktorem Cieleckim, żeby zechciał nam również powiedzieć nieco o tym, o czym Pan doktor Cielecki w swojej skromności nam jeszcze nie powiedział. Także bardzo prosimy Pana, jeśli, jeśli można. Pierwsza sprawa, o której... słuchać mnie? Pierwsza sprawa, o której chciałam powiedzieć, to trzeba sobie zdawać sprawę że pan doktor Cielecki w ogóle y, cudem żyje dlatego, że w katowni na Koszykowej zatłukli go na śmierć Przynajmniej tak im się wydawało no, y, no, y, w, y, y, tak. Dowiedziałem się w ogóle o istnieniu y, pana doktora od Zosie Romaszewskiej i pan doktor może wyjaśnić w jaki sposób oni weszli w jakąś tam komitywę konspiracyjną w każdym razie już jako dziennikarz tygodnika Solidarność dowiedziałem się o istnieniu pana doktora zadzwoniłem do niego umówiłem się i, i wysłuchałem tej opowieści którą potem opisałem no i to jest właśnie najważniejsze, że został tak potwornie pobity, że się patrzę z MBP, uznali go, że, że umarł i na ciężarówce wypełnionej trupami jechał z Koszykowej na, w południowym kierunku, gdzieś tam na prawdopodobnie Służewiec. I Trzeba takiego trafu, no palec Boży, że spadł na Chocimskiej mniej więcej w takim miejscu, gdzie kiedyś stało Kino Moskwa, państwo może sobie tego tam był, tam był w owych czasach, bo to jest 49 rok, jeśli dobrze pamiętam, to są obchody 70-lecia towarzysza Stalina i właśnie na, można powiedzieć w czynie na 70-lecie skatowano pana doktora. Osobą, która osobiście przesłuchała była wysoka dygnitarka Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, towarzyszka Luna Bristigerowa. I tak się składa, że osobiście znałem towarzyszkę Lunę, oczywiście nie jako tą osobę, którą katującą. W czasach, kiedy ja zacząłem doświadczać komunistycznego bezprawia, to już było trochę łagodniej niż za czasów pana doktora, ale w każdym razie Między innymi y, dowiedziała się o tym, że pan doktor jest, y, ma takie zainteresowanie muzyczne, że gra na fortepianie, i to skończyło się tym, że y, zdarto paznokcie. Dobrze mówię? <grym>, no, tak <grym>, było. Tam, tam było no. A potem jeszcze pytała, czy się nie boi. Na to pan y, doktor powiedział, że w czasie powstania warszawskiego się napatrzył na śmierć tak, że to już w takiej skali to już nie robi wrażenia na nim. No i w związku z tym zaprowadzono go do takiego pokoju, skąd nie było słychać krzyków i dwóch takich y, towarzyszy się wzięło z młotkami, zaczęli go tłuc i stłukli praktycznie biorąc na śmierć. I jak już powtarzam jeszcze raz, w ciężarówce wypełnionej trupami jechał i nie wiem, czy strażnicy, czy jakoś rzucili, czy się zsunął. No w każdym razie Pan Bóg miał w swojej opiece Pana Doktora, bo zsunął się i upadł na ziemię. I przechodziła zakonnica, która była pielęgniarką w tym szpitalu na Chocimskiej, prowadzone przez siostry. i Ustaliła, że, że, że ten trup, który leży, od, no wykazuje oznaki życia, więc go zabrano do szpitala, i po jakimś czasie dopiero pan doktor się ocknął. Ale oczywiście takiego nieludzkiego bicia skutki do tej pory odczuwa i do i trzeba tego. No każdy, który przeszedł jakieś takie bicie, to powinien jakoś sobie uzmysłowić w ogóle, że. No, no co takiego było. No. Chciałbym Państwu jeszcze powiedzieć, że po powstaniu warszawskim właściwie ja byłem w batalionie e, Zośka w tej chwili. No, jeżeli by ktoś z Państwa chciał się m, tak poinformować i zadzwonić na cmentarz wojskowy, to oni tam przygotowali. Dla mnie alej zasłużonych mogiłkę już. Numer grobu jest 12 kreska 12 1212. Mój numer czeka na mnie. I chciałbym jeszcze powiedzieć, że z niewoli niemieckiej, proszę Państwa, ja uciekałem 7 razy z niewoli niemieckiej do obozu po powstaniu warszawskim, jako kapitan batalionu Zośka, oni mocno pilnowali takich wacycików. I to mi się, proszę Państwa, udało uciec. Siedem razy, sześć razy mnie złapali i dostawałem za te ucieczki, ale ósma, e, siódma proszę Państwa, ucieczka z niewoli niemieckiej była związana z przepływaniem największej rzeki na wiosnę przy dużym e, zimnie, e, przed największą e, rzekę niemiecką. <śmiech> Pro, słucham? Przez Łabę. Przez Łabę, tak. Przez Łabę, proszę Państwa, Przepłynąłem z obciążeniem, z całym ekwipunkiem, proszę Państwa i do, za siódmym razem przeszedłem i kierowałem się na zachód, proszę Państwa, i połączyłem się z armią amerykańską. Jeden z oficerów amerykańskich pochodzenia polskiego jakoś wyrwał się do przodu i akurat trafił mnie proszę Państwa, mnie cały czas w tej ciężkiej podróży towarzyszył pies który się do mnie przyplądał. to był biały duży dok, który ze mną spał w różnych słomach w różnych stertach i tak razem, proszę Państwa, się grzali. Grzaliśmy się, proszę Państwa, i szliśmy dalej na zachód. Proszę Państwa, można za, zadzwonić zawsze, dlatego że jest takie, proszę Państwa, takie towarzyszenie pojednania polsko-niemieckiego, prawda? I tam oni nie mają zanotowanego ja prosiłem, bo oni są na tyle Niemcy są precyzyjni, że oni, każ, oni nawet jak złapali to mają nawet o godzinę kiedy był złapany, co był złapany, jak był złapany i dlaczego był złapany. Ja chciałem powiedzieć, no kochani pamiętacie przecież, że jak obok mojego gospodarstwa z drugiej strony Wisły wylądował no, to samolot niemiecki z silnikiem poprzutym i on kaputował koło mojego gospodarstwa i wszyscy się tam bali podejść, bo tak było troszkę daleko od naszego domu, a chłopi szczególnie nie lubią takich wizyt, to ja pierwszy raz jako dwunastoletni chłopiec do tego niemieckiego pilota podszedłem i zobaczyłem, że on uderzył w szybę głową, że tam płynie krew. Ja miałem w rowerku swoim, z tyłu za siodełkiem miało, miało się takie narzędzia, zawsze w tyłu koło tego. Ja tymi narzędziami się do tego człowieka, do tego Niemca dostawałem, a on mocno krwawił, proszę Państwa. I później to był okres, kiedy, kiedy byliśmy pod okupacją niemiecką. Ja sprowadziłem mu u, tych Niemców, którzy go stamtąd zabrali i ta sprawa jest zanotowana w tym polsko-niemieckim. Uważałem, że, że pilot, który umiera za szybą, po, powinien być uratowany i, i ja to zrobiłem po prostu. Tak byłem zawsze w domu wychowany, ale mimo to pojednanie polsko-niemieckie nie chce mi dostarczyć tych materiałów, gdzie oni bardzo precyzyjnie mnie łapali i bardzo precyzyjnie wszystko mają wynotowane. Bo ja chciałem właśnie książkę napisać ze wszystkimi takimi precyzyjnymi datami i oni się na to nie zgadzają. Ciekawe dlaczego? A tego to ja nie wiem. Ja przypuszczam, że, że to by było no to, to, to, to jest jednak troszkę ta siedmiokrotna ucieczka to, to jest jednak pewien no, wewnętrzny tak, jakiś tak. Nie, nie, niesympatyczna sprawa. To serdecznie Państwu dziękuję. Dziękuję. Tak. Nie, nie, ale to jeszcze nie koniec spotkania, jeżeli Pan y, zechce nam jeszcze troszeczkę czasu poświęcić, to Panie Andrzeju, to y, nie, nie, niech Pan się wypowie, bo, bo, y, no, tak y, tak y, ale ja oczywiście nie, tak, jak, tak, jak ja, ja rozumiem, że to, to że, że Pan dziękuję, to za tę część spotkania. Nie, nie, y, ja dziękuję za oklaski. <laughs> Wspaniałe. Proszę pana, no na to też by nie należało dziękować. Panu się właściwie należą oklaski, non-stop. E, proszę państwa, z kolei poproszę o głos naszego kolegę, e, a mojego kolegę to od wielu, wielu, wielu tak, tak. e, dziesięcioleci pana Wojtka Jeszcze, pana... jeszcze tylko może jedno słowo, tak. jeśli pan mi po pozwoli. Tak, tak. tak, tak, już, tak, już, tak. Już, już proszę państwa, ja jestem oznaczony właśnie krzyżem komandorskim przez naszego. Wielkiego Prezydenta o. Lecha Kaczyńskiego Lecha Kaczyńskiego realizacji. Proszę państwa, mogą zobaczyć, jak to wygląda Panie Andrzeju, Pan indeks też puścił w no, Tak, też no, no to pan... niech Pan uważa, bo to, tu są kolekcjonerzy, mogą być, wie Pan Ja bym się wcale nie... Je, nie ja mam do pana prośbę, żeby pan powiedział o tym panu Jasiu Potulickim, który, wie pan, tym samolotem wystartował wtedy, co pan powiedział i strącił ten niemiecki samolot, a sam zginął, bo samolot był bez broni. To, co pan mi opowiadał swego czasu. No, no Moje gospodarstwo kupione było od, od hrabiów potulickich. To są w nie są, czy nie pochowani są, są czy nie pochowani, tak. są, są, czy nie, pochowani. I, i, i Jaś Potulicki był moim bardzo dobrym kolegą proszę Państwa I, i chciałbym powiedzieć, że tam razem ze mną w tych obozach działał mój wuj Edward Metler się nazywał który który był Proszę państwa, Edward Metler, mój wuj, był konstruktorem maszyn latających i on, Edward Metler, proszę państwa, uciekł. Skonstruował sobie takie maszyny, że on zabrał ze sobą całą eskadrę. Polską, PWS 26, 6, numer, to 26 to jest numer maszyny, PWS 26, 17 maszyn polskich wyprowadził przed tą naszą tragedią na zachód. Przelecieli lotem, proszę państwa, ślizgowym nad Niemcami. Wszystkie maszyny doleciały do Francji, przeskoczyły. Ale Francuzi nie byli łaskawi, proszę Państwa. Nawet, nawet resztek benzyn, bo im troszkę brakowało, żeby do Anglii przeskoczyć, to nie chcieli tej benzyny dać. Ale jakoś to w końcu piloci podzielili się tymi resztkami, jeden więcej, drugi mniej i przelecieli do, do tego. Proszę Państwa, chciałbym tylko powiedzieć, że... Królowa Angielska, nie tak bardzo dawno, przysłała dla naszego radia, Jutrzenka, sumę, poważną proszę Państwa, poważną sumę pieniędzy, może nie powiem jaką, ale ile zer? <śleszy> <śleszy> Nie wiem, może sterę. ją tak. czeka, to nie da specjalnego człowieka tutaj, który tego i, i jest napisana nawet na ten temat książka. Ta książka, proszę Państwa, nosi tytuł BBC w Polsce. Może ktoś z Państwa czytał, czy dostał tą książkę, to tam jest właśnie o tych naszych wspólnych działaniach BBC Polska, ta relacja te powiązania także no że jestem zaangażowany w tą naszą wielką ojczyznę i mnie się zdaje, że my wyjdziemy na prosto chociaż jeśli zapomnimy, że mamy nasze pokolenia, najmłodsze, super, oszczędzać przed ekstrawagancjami różnych złych myśli i trzeba bronić, bronić, bronić nasze dzieci przed, złem. Przed no to, to ja powiem więcej. Panu Potulickim jednak nie skończył pan. Słucham. Aha, o panu Jasiu Potulickim o, o Potulicki nie skończył O tej tak. jego bohaterskiej śmierci Janka Potulickiego jak on wystartował tą maszyną i zderzył się z tym niemieckim samolotem i w ten sposób strącił ten samolot no i sam zginął również no. Jasiek Potulicki zginął w tym dniu w którym startowała eskadra PWS 26 prowadził eskadrę mój wuj Edward Mettler kochaliśmy się z wujem Ostatnią noc przed tym startem mój wuj, Edward Metler nocował u nas w Łękwelin. Do obór mieliśmy tylko, proszę Państwa, mniej więcej kilometry i jakieś 400 metrów. Ja się położyłem w pokoju, po cichu udawałem, że śpię, a Edward Metler z moim tatem dyskutowali, co się działo, jak się działo. A ja sobie słuchałem i to wszystko we mnie się wsiąkało i wiedziałem, że Edward Metler będzie musiał startować i dolecieć. I tego. Jedna rzecz, proszę Państwa, jest jeszcze do powiedzenia. Proszę Państwa, z tych 17 maszyn, które wystartowały, tylko 7 maszyn miało możliwość strzelania PWS 26 przez śmigło, rozumieją Państwo? ale reszta częściowo już miała, proszę Państwa, synchronizatory pomiędzy spustem a obrotami silnika. Także te kule mogły lecieć przez śmigło obok śmigła. Taka sprawa była. I na tym chciałbym, proszę Państwa, zakończyć. Mogę jeszcze odpowiedzieć na jakieś pytanie? Pytania ze strony państwa, jeżeli jestem w stanie. Panie Andrzeju, jeśli, przepraszam, że ja tak familiarnie, ale ja od pewnego czasu intensywnie się spotykam i kontaktuję z panem doktorem, no i no, taką taką formę akurat tutaj przyjęliśmy. Panie doktorze. Chciałbym jeszcze poprosić o, na chwilkę o zabranie głosu naszego kolegę, też współpracującego z Radiem Jótrzynka, Wojtka, Wojtka Bukata. Wojtek Bukat jest tak samo jak ja filozofem z zawodu, ale z zamiłowania proszę Państwa jest warszawianistą. Napisał już kilka książek o Warszawie i o warszawiakach i o wybitnych warszawiakach. No i ja mam takie pytanie od razu do Wojtka. Czy szykujesz się do napisania, rozumiem, książki o panu doktorze Andrzeju Cieleckim? No więc wywołany niejako jestem tutaj do tablicy, ale chciałem powiedzieć, że z tego, co tutaj pan doktor opowiadał, no to musiałoby być parę tomów, jak sądzę, a materiały do takich książek zbiera się niesłychanie Żmudnie, co to już pan doktor też potwierdził, że mimo, że dokumenty są, to bardzo często nie można ich wydostać. Poza tym archiwa są nasze, bardzo dziurawe, I, ale to nie będę o tym mówił, chciałem tylko uzupełnić nieco życiorys pana doktora, a mianowicie, że luna brystygierowa, o której tu pan doktor wspomniał, pozbawiła go paznokci, a kiedy, była, kiedy był pogrzeb, to w klepsydrze pisało, pisano tak, luna brystygierowa pisarka dla dzieci. Tak jest w nekrologu. Zresztą, poza tym ona była absolwentką Sorbony, przyjaciółką Picassa, więc bardzo światła kobieta. To tyle bym chciał powiedzieć, ale podejrzewam, że właśnie akurat ta część życiorysu tej pani jest mało znana, prawda? Ale jako pisarkę dla dzieci pan ją znał? A no właśnie. E, więc, ponieważ tak jak tutaj już y, Witek powiedział, znamy się od, y, od tak dawna, że ludzie tyle nie żyją, to kiedyś tam na jakimś spacerze, jak go spotkałem, powiedział, że, że właśnie ma taki pomysł, żeby coś tam pogadać w tym radio. A ja współpracowałem zresztą z radiem, z, z polskim radiem, z e, Trójką. Także niejakie tam obycie miałem. No i się tak spotkaliśmy. Właściwie w tych audycjach to, co mnie głównie interesuje, to jest, e, jakby to powiedzieć, takie brak jednego kryterium w ocenie zjawisk na, naszy, w naszym społeczeństwie. To znaczy, trochę dzieje to się na zasadzie takiej, że, że się uważa, tak jak to Czechow mówił, że w kraju, gdzie wszyscy kradną, to nie ma złodziei. Prawda? No to, to, to u nas jest tak z kolei, że je, jeżeli dwóch robi to samo, to są zupełnie rozbieżne oceny tego zjawiska, prawda? Jeżeli kradnie nasz, to to jest pożyteczne i to jest, I to służy krajowi. Natomiast jeżeli by to adwersarz uczynił dokładnie to samo i taki sam rower był ukradł, to by był skandal nie do wybaczenia. I to, to jest to wynika troszeczkę z głębszej postawy, a mianowicie Ogromne dyskusje w tej chwili prowadzi się na, na, na temat, e, czym jest prawda e, i w takim klasycznym ujęciu Arystotelesowskim to prawda jest po prostu zgodnym, zgodna z rzeczywistością, to znaczy jeżeli ktoś ukradł rower, to to jest kradzież, prawda, i no, niezależnie kto to zrobił. Te, Na, teoria względności. Natomiast tak, właśnie teoria względności jest w tej chwili tak obecna w tych rozważaniach, że nieważne jest jaka jest prawda, tylko jest ważne jaka jest y, użyteczność prawdy dla życia. To oczywiście też nie jest no, nowe prawda. Tak, to Mark Twain mówił, że jest prawda, cholerna prawda i, i statystyka. Tak, no, a to, to, trochę był starszy od Tischnera, Martuń. Tak, tak, i no tak, tak, także, <głos> tak, no i, i to się bierze z tego, że właśnie taki relatywizm, który panuje w ocenie, w zależności od tego, o kim się mówi, to jest, no to. To, to staram się przynajmniej w jakichś częściach pokazać, jak to przebiega przez pracę, przez telewizję, przez to wszystko, co idzie, prawda? I jednocześnie uważam, że jest to oczywiście bardzo groźne zjawisko. Tak, tak, proszę, proszę bardzo, Antonie. Ja bym chciał powiedzieć taką rzecz związaną właśnie z życiorysem pana doktora bo y, nie wszystko, co y, wiem, zostało opisane w tym artykule. Obchodziliśmy teraz y, rocznicę okrągłą y, Cudu nad Wisłą, a chcę powiedzieć, że przodkowie pana doktora Cieleckiego przyczynili się też do tego Cudu nad Wisłą, bo również i przodkowie mieli zamiłowanie do koni. I jak bolszewicy nacierali na Warszawę, to rodzina Pana doktora całą swoją stadninę ofiarowała y, Wojsku Polskiemu. a Zgadza się, tak? No. I y, musimy sobie uprzytomnić, że w 20 roku ofiarowanie stadniny koni dla jazdy polskiej y, to mniej więcej to jest tak, jakby w czasie II wojny światowej ofiarować kolumnę czołgów. No tak. I jeśli chodzi o doktora Cieleckiego, to jest dumny ze swoich przodków, natomiast chciałbym tu użyć porównania. Teresa Torańska, znana dziennikarka, zrobiła wywiad z synem Luny Bristigerowej, Michałem Bristigerem, który na samym wstępie rozmowy powiedział, że o swojej matce w ogóle nie będzie rozmawiał, bo on się po prostu... Za matkę wstydzi i to jest właśnie kwestia stosunku do pewnego rodzaju zasług. Chociaż tutaj chciałbym powiedzieć jeszcze taką rzecz, że pani towarzyska Luna Brystigerowa pisała swoje opowiadania, bo ona rzeczywiście była przez jakiś czas potem literatką, pisała swoje opowiadania wróciwszy do nieshańbionego przez ciebie mężowskiego nazwiska, tylko do panieńskiego, jako Łucja Price. O. A poza tym chciałam jeszcze powiedzieć, że jak to podkreślał jeden z jej współpracowników z Paksu, pan czy towarzysz, nie wiem jak tam w Paksie do siebie, mówiono, Zygmunt Przetakiewicz, prawa ręka Piaseckiego, ona związała się na stare lata z laskami, została nawrócona na katolicyzm, przyjęła chrzest i została pochowana, tego ja dokładnie nie wiem, bo są różne wersje, że na cmentarzu y, tym wojskowym y, w Laskach. W Laskach? Naprawdę? Tak. Ja, ja bardzo dawno, ja miałem ciotkę zakonnicę w Laskach, i dawno, ale dawno od śmierci ciotki tam nie bywałam na cmentarzu, więc nie, nie mogę powiedzieć, nie sprawdzałam. W każdym razie wiem, że została pochowana w obrzędzie rzymsko-chotownickim taka czy też, no. Proszę Państwa, króciutka interwencja. E, otóż tak, e, po pierwsze, ja wiem, że tutaj są na sali e, przedstawiciele władz Bielan i ja, e, ja nawet mam przyjemność znać, przy, Tak. ale ze względu na tak zwaną ciszę wyborczą wolałbym akurat tego tematu e, no, no, tutaj nie, nie, nie podejmować i nie, nie rozwijać. Natomiast e, chciałbym nawiązać do e, takiej e, rzeczy, którą przed chwilą po, po, powiedział Armin Zambrowski. E, proszę Państwa, ta bitwa warszawska to jest nie tylko udział rodziny yy, ogólnie pojętej, wspaniały udział, po, to, to porównanie jak, jak najtrafniejsze do kolumny czołgów, prawda? Tutaj ten wspaniały dar, ale dzisiaj, dopiero dzisiaj się dowiedziałem, że rodzice pana Andrzeja poznali się w czasie bitwy warszawskiej. Panie Andrzeju, yy, Pan jest zajęty tymi zdjęciami, ja jeszcze przypomnę. Dzisiaj się dowiedziałem, że pana rodzice, Poznali się w ogóle w czasie Bitwy Warszawskiej. Zechciałby pan na tym, o, nam o to opowiedzieć? Tak, tak, no w ten sposób to było, że ojciec Śmielowa wyprowadził 17 koni na bitwę warszawską z osady mniszka, która jest w tej chwili w rękach i jest w tej chwili tam moja żona z końmi. Tym, tym. Nam w Śmielowie nas ograbili całkowicie z majątków ten majątek nie został nam oddany ten pan, który działa porcelaną to jest główny taki facet który, który robi pieniądze na czyjej skórze i na naszej też bardzo robi prawda, więc o porcelanę chodzi o porcelanę, tak, tak, tak, także tak to się wszystko dzieje i, i to są bardzo trudne sprawy. A, a... Ale przepraszam, że przerywam Panie już Wróćmy jednak, bo to jest romantyczna historia. Wspaniała. Wspaniała historia. Jak się poznali Pana rodzice w czasie Bitwy Warszawskiej? No proszę Państwa, moja mama kończyła studia. Była lekarzem weterynarii jeszcze w naszym polskim Lwowie. No a spotkali się w ten sposób, że ona ściągała od podchorążego, podchorążego z konia, mocno poszarpanego, bo, bo on się rzucał na ojciec, się rzucał w bardzo trudne momenty, prawda? No i w końcu go tam dopadli, szablami go trochę pocięli i mama go ratowała i go uratowała i została jego małżonką. A ja mogę, jeśli można ja mam pana, panie doktorze, jest taki cykl w radiu jutrzenka, właśnie o którym wspomniałam już, błękitna parasolka. I ta błękitna parasolka jest pisana pana piórem, czytana jest we fragmentach. Ja mam takie dwa pytania, czy można byłoby, bo to są bardzo cenne dla nas, to są przecież świadectwa, świadka historii, czy można te nagrania, jeśli podlemy, są, jeśli są, to po pierwsze, a po drugie, skąd ten tytuł, panie doktorze, Błękitna parasolka, może nam pan to wyjaśnić, bo to jest piękne, jakaś przenośna historia, to jakiś symbol jest, prawda? Ta parasolka błękitna. To ma związek z pana siostrą, z panią Barbarą, o której pan tak tam bardzo ciepło i, i, i serdecznie wspomina. Błękitna parasolka. Skąd się wziął ten tytuł Pańskich wspomnień? Zechce pan powiedzieć, panie Andrzeju? Nie usłyszał. Nie, nie usłyszał. Brawo Panie Andrzeju! To jest pewne rodzeństwo. Kto z Państwa zna, y, y, powie, kto to jest? Panie Andrzeju, czy to, czy to znaczy, że nie, nie, ma, nie ma Panu ochoty opowiedzieć na tamto pytanie? Bo no, Pańska odpowiedź była wymijająca. Nie, nie, nie była wymijająca. Jest tylko pewna granica zmęczenia wewnętrznego, no, która, która w tej chwili tak jakoś wyżanka. Proszę państwa, a jeszcze jest taka ciekawa historia, że te słynne zozule, które pan doktor produkował, one były również na pomieszczeniach, na biurowcach nie tylko Huty Warszawa. Janku, czy na ten temat coś ty wiesz, bo przecież te zozule, ten mikro nadajniki, które Solidarność uruchomiła, no to były w konstrukcji pana doktora. One były na blokach, na osiedlach warszawskich umieszczane były, to były wielkości, czy ja dobrze mówię, bo ja pudełka, pudełka, pudełka, pudełka, pudełka, pudełka One były umieszczane w szybach wień, wewnątrz bloków. Były ciągle poszukiwane, a ich było strasznie dużo. Ich było, prawda, trzeba ich była. Nie mogli znaleźć ubolek, tych nadajników malencji. I to właśnie to no, jest dzieło pana doktora, te A nazwa skąd pan doktor powiedział, że to może o to jakieś krowy, które no, prawda, miał. Tak, takie były właśnie żozule. Proszę Państwa, a w ogóle to ja chciałam powiedzieć, że Radzie Juszenka świętuje niedługo, bo chyba w pamiętnym 13 grudnia swoje 30-lecie. I w związku z tym pozwolę Państwu, że, że, że w imieniu wszystkich złożę na Pana ręce, Panie Doktorze, najserdeczniejsze życzenia osobiste i dla całego zespołu radia, dla Pana małżonki uroczej, Pani Elżbiety, i żebyśmy się jeszcze długo mogli spotykać i żeby radio długo, długo nadawało swoje edukacyjno-patriotyczne audycje. Bardzo, bardzo serdecznie Panu dziękujemy. Jestem, proszę Państwa tak głęboko wzruszony, że nie wiem, co mam powiedzieć. Tak. Nie wiem, co mam powiedzieć. Proszę o Ja tylko chciałbym, panie doktorze, w imieniu tutaj przybyłych na dzisiejsze spotkanie żołnierzy właśnie Armii Krajowej Grupy Kampinos podziękować za obecność, że to jest dla nas zaszczyt, gościć pana w naszej siedzibie. Czuję się skrępowany, proszę państwa. Serca dziękuję. Bóg zapłaci. Tak. Nigdy nie spotkało mnie tak głębokie przeżycie, proszę Państwa, jak tu właśnie u, u, u Państwa. No, szkoda akurat, że e, małżonka musi te koniska i te zwierzęta pilnować, ale jeżeli się kiedykolwiek tu gdzieś spotkamy, to ja już ją przyprowadzę tu, a, a konie będą tuż same <głosy> <głosy> na zewnątrz może na koniu jeżeli, jeżeli można ja chciałem bardzo podziękować panu że zechciał pan przyjąć zaproszenie naszego koła i odwiedzić nas świat jest strasznie mały bo i z panem Witoldem się dobrze znamy i no, no, w ogóle z paroma osobami się znamy i spotykamy e, także e, ja sobie zaraz pójdę cisza wyborcza ciszą wyborczą ale my rozmawiamy o nas a nie o wyborach proszę państwa ja sprzedaję to radio w ręce państwa proszę tym kierować w ten sposób kierować, żeby ta nasza ojczyzna się wznosiła, a szczególnie proszę państwa, proszę zapraszać dzieci i tam wkładać dużo serca. Dzieci muszą czuć serce starszych ludzi, muszą, bo one wtedy działają Mimo, że zrobią błędów dużo, mimo, że ich błędy są duże, to jeśli my do tego podejdziemy ze zrozumieniem, wytłumaczymy. Ja wiem, że tłumaczenie raz z dziecią jest trudne, ale my musimy znaleźć sposoby dochodzenia do dzieci. Proszę Państwa, jeśli my znajdziemy maksymalną ilość dojścia do serc małych, obywateli, to my Polskę wyciągniemy, proszę Państwa, do góry. Tymi małymi rączkami. Brawo. Bardzo, bardzo pięknie. Pan doktor mówi, ja chciałem powiedzieć, że ja miałem dwa razy przyjemność raz o Panu słyszeć, a raz się z Panem spotkać. Słyszałem o Panu 30 lat temu, u mojej koleżanki, to było środowisko Politechniki Warszawskiej, u mojej koleżanki na ulicy Śniadeckich znajdował się jeden z pana nadajników. I y, to środowisko wtedy zajmowało się obsługą Radia Solidarność i, i właśnie roznosili te nadajniki. I, a drugi raz to się spotkaliśmy niecałe 20 lat temu, przy okazji y, pisania jakichś wspomnień jakowskich, było takie spotkanie, ja wtedy nie śmiałem podejść, byłem szarą myszką gdzieś tam w kącie stałem, bo ja robiłem dokumentację fotograficzną tych spotkań, jak również przygotowywałem do druku reprodukcje podobizn osób, no i wtedy y, też miałem przyjemność Pana tak Przelocie, przepraszam, poznać. Także bardzo mi miło teraz, bardzo dziękuję za obecność i, i, i gratuluję Panie Janie, że Pańskie Koło. Ma tak wspaniałe kontakty, że takiego wspaniałego gościa mogło zaprosić. Serdecznie Bardzo dziękuję serdecznie za wszystko. Serdecznie dziękuję za wszystko. Serdecznie dziękuję za spotkanie. Było to spotkanie tak miłe, jakiego w życiu jeszcze nie przeżyłem. Dla nas jest. Wysłuchali Państwo relacji ze spotkania z zespołem redakcyjnym Radia Jutrzenka